Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła 9. Anna kowalik Brankaty i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Zawsze można powiedzieć, że jest to wina Tuska, ale ja nie mam z tym nic wspólnego, mówi premier o rezygnacji szefa BBN. To są historie sprzed wielu lat, mówi w Trójce o aneksie do raportu o likwidacji WSI, koordynator służb specjalnych. Pakiet obniżający ceny paliwa będzie obowiązywał jeszcze przez najbliższe tygodnie, zapowiada to minister energii. Słowo Senckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa BBN, tłumacząc swoją decyzję działaniami rządu Donalda Tuska i odebraniem mu dostępu do informacji niejawnych. Do tej argumentacji odniósł się na szczycie Unii na Cyprze premier. Pierwszy raz w historii widzę gościa, który ustępuje ze stanowiska no, z, z takiego powodu. Znaczy, ja, ja wiem, że zawsze można powiedzieć, że to jest wina Tuska, ale nie. Tutaj ja nie mam nic wspólnego z dymisją pana Tenckiewicza. Chcieli go wyrzucić, dali mu dobry pretekst, napisał, że to wszystko przez Tuska. No i jakoś to im się ułożyło w głowach, ale przyznacie sami, że to było jednak bardzo zabawne. Pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. Poseł Radosław Lubczyk z PSL-u liczy na dobrą współpracę z nim. Ja mam nadzieję, że ta współpraca nie będzie się odbywała na X, bo to jest w ogóle dla mnie niedopuszczalne. Tam są wiadomości ściśle tajne, no, ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo Polski. Ja jako oficer Wojska Polskiego no, jestem przekonany, że jednak pan generał no, to jest inna postać. Słowo Cęckiewicz powiedział, że czuje się prześladowany przez rząd, który nie szanuje wyroków sądów w sprawie jego dostępu do informacji niejawnych. Prezydent chce odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. To są historie sprzed wielu lat, które nie sądzę, żeby kogoś dzisiaj emocjonowały. Tak o zapowiedzi ujawnienia aneksu mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w Bez Uników Rozmowie Politycznej w Trójce nie sądzę, żeby jakikolwiek tutaj potencjał polityczny w tym był. Nie rozumiem tego mechanizmu oczywiście. Dlaczego prezydent Nawrocki chce to robić? No przekonamy się. Myślę, że tutaj czeka nas jakieś takie spore rozczarowanie raczej niż, niż wielka emocja i będzie bardzo ciekawe dlaczego tylu prezydentów nie decydowało. No zwłaszcza prezydent Duda, tak, no bo to można powiedzieć że przez 10 lat mógł tę decyzję podejmować. I zresztą ja pamiętam kilka takich wypowiedzi Macierewicza, pytanego o ten aneks, że lada moment, że nie no a jednak jakoś nie. Aneks do raportu w OSI był przechowywany w kancelarii tajnej BBN-u przez 18 lat. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Pakiet obniżający cenę paliwa będzie obowiązywał jeszcze przez najbliższe tygodnie. Do czasu ustabilizowania sytuacji na rynku, zapowiada minister energii. Miłosz Motyka dodał, że polskim przewoźnikom lotniczym nie brakuje paliwa, ale możliwe jest zwiększenie rezerw. Dostawy do Polski paliwa lotniczego są realizowane, one zabezpieczają naszą ośrodkę połączenia. Jeżeli chodzi o poziom rezerw, to my mamy je na odpowiednio wysokim poziomie. Te wahania są sezonowe, rozmawiamy na temat rozbudowy magazynów, niektóre z inwestycji już realizujemy. Podobnie jest z gazem, pojemność magazynowa także już od najbliższych miesięcy będzie większa. Dziś cena maksymalna benzyny 95 to 5,97 zł, a oleju napędowego 6,71 Portalonet ustalił, że Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, od tygodnia jest w Izraelu. Pokrzywdzonych w tej aferze może być kilkadziesiąt tysięcy osób. Codziennie do prokuratury zgłaszają się setki kolejnych. Tymczasem w Estonii zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie giełdy Zonda Krypto złożyli byli członkowie Rady Nadzorczej jednej ze spółek. W niedzielę poinformowali, że rezygnują ze stanowisk. Członkowie Rady tłumaczą, że od początku incydentu starali się uzyskać od prezesa zarządu spółki wyjaśnienia dotyczące m.in. wypłat środków oraz płynności finansowej firmy. Jak napisali, nie otrzymaliśmy wystarczająco jasnych, możliwych do zweryfikowania i spójnych informacji. Dodali, że bez odpowiedzi pozostały również kwestie własności, kontroli i dostępności aktywów spółki. Stąd zawiadomienie nie tylko estońskiej prokuratury, ale też jednostki wywiadu finansowego. Spółka zarejestrowana została w Estonii i posiada miejscową licencję kryptowalutową. Bo jak przekazała polskiemu radiu estońska jednostka wywiadu finansowego, firma nie posiada unijnej licencji dla podmiotów świadczących usługi związane z kryptowalutami. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie opublikowała komunikat w sprawie śmiertelnego ataku niedźwiedzia w powiecie sanockim. Jak czytamy, wczoraj przedstawiciele dyrekcji udali się na miejsce zdarzenia w okolicach wsi Płonna, gdzie zginęła 58-letnia kobieta. W dniu zdarzenia panowały wietrzne warunki, które mogły ograniczyć zmysły węchu i słuchu niedźwiedzia. Sprzyja to powstaniu sytuacji zaskoczenia zwierzęcia bliską obecności człowieka. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Sanoku klimat. Jakość powietrza w Lublinie jest umiarkowana, w innych miastach i miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 34% energii. Do 16 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar prądu. W zlewni Górnej Warty i Górnej Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport Krzysztof Łoniewski. Przed nami ostatnich pięć kolejek piłkarskiej PK Ekstraklasy. Ciągle w grze o Mistrzostwo Polski pozostaje Jagiellonia Białystok. Stąd apel jej trenera Adriana Siemieńca przed dzisiejszym spotkaniem z Górnikiem Zabrze. Taki dać przekaz krótki, nawet bym powiedział poprosić w tym momencie kibiców, nie tylko ultre, ale wszystkich kibiców Jagiellonii Białystok, bo została nam końcówka sezonu. Potrzebujemy takiej spójności, potrzebujemy takiej energii płynącej z całego stadionu. Mecz w stoku od 20.30. jak jak wspomnieliśmy, z szansami na tytuł. Górnik oczywiście tak, że obie ekipy mają przed dzisiejszym starciem tę samą liczbę punktów i zajmują odpowiednio drugą i trzecią pozycję w tabeli. Zagłębie Lubin jest piątej. Na umownym papierze też możemy myśleć o zwycięstwie w rozgrywkach. Co innego dzisiejszy rywal miedziowych. Brug Bet Termalika nie ciecze ma czysto matematyczne szanse na utrzymanie. Od dawna jest czerwoną latarnią tabeli. To spotkanie o 18.00. Już od 11 mecz Magdaleny Frank w tenisowym tysięczniku WTA Mutua Open w Madrycie i rywalką będzie notowana równo 50 lokat niżej w światowym rankingu Argentynka Solana Sierra. Dziś na Caja machika zobaczymy też w akcji Huberta Hurkacza i też od 11.00 nie będzie faworytem w spotkaniu z Włochem Lorenzo Muzetti, ale może pokusić się o niespodziankę, bo ewidentnie odzyskuje Wigor po bardzo głębokim kryzysie. Wczoraj w Madrycie Iga Świątek gładko wygrała z Ukrainką Snigur, Magdalinę też gładko przegrała z Amerykanką Jowic. Na zakończenie wchodzimy na matę zapaśniczą. Nasze panie świetnie radzą sobie na mistrzostwach Europy w Tiranie. Srebrny medal wywalczyła wczoraj Jowita Wrzesień. W finale uległa Ukraińce Marii Wynyk 4 do 8. Dziś o złoty medal powalczy Magdalena Głodek-Liszewska z turczynką Elwirą Sulejman. Na program zaprasza jego sponsor ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Najwięcej chwil ze słońcem dziś na zachodzie kraju, poza tym zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach 10 stopni na wschodzie i nad morzem, około 16 w centrum i na zachodzie, do 18 miejscami na Kujawach. Chłodni na Podhalu 9. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Autopromocja. Ola... Tutera tera kultura...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 Agnieszka Oprzańska, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Idealny prezent na komunie w Mediamarkt. Bezprzewodowy głośnik JBL Flip 7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 428 zł. Teraz za 389 zł. Mediamarkt. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, rządki opielone i jeszcze? Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować zdrowić Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowic Skurcz Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający grożenie krwi. Zdrowic, Skurcz Senior i niech skurczcie nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowic Spółka z o. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w niedzielę handlową olej kujawski, rzepakowy, litr. Cena regularna 10,49. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem.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 przy zakupach za minimum 199 zł. Dajśman. Wchodzisz i oszczędzasz. Ludzie w podróży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 Dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia jest 9.11. Jest 9.14, w studiu na Myśliwieckiej w Warszawie Olga Szućko i Monika Suszek, a w wyjazdowym studiu Trójki w Katowicach Dzień Dobry mówi Państwu Marek Klapa. Właśnie z perspektywy Górnego Śląska spojrzymy na gospodarkę Polski, Europy i świata. Zapraszamy. Winien i ma. Jesteśmy w Katowicach, gdzie właśnie rozpoczyna się trzeci dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Kilkanaście tysięcy osób przyjechało właśnie tutaj, na EKG, aby sprawdzić ekonomiczny puls naszego kraju oraz całego kontynentu. Medycznych porównań mamy aż nadto, a rokowania nie są jednoznaczne, bo w gospodarce, jak w kardiologii, skuteczniejsze jest leczenie przyczyn niż łagodzenie objawów. A jaką receptę wystawią eksperci na katowickim forum? O tym powiemy. Już za chwilę zapraszamy. Ropa Brent w tym tygodniu znów przebiła psychologiczną barierę 100 dolarów za baryłkę. Z kolei amerykańska odmiana i utrzymuje się tuż pod tą granicą. Zmienność notowań czarnego złota w tym tygodniu wprawdzie nie przypominała. roller coastera, jest nieco stabilniej niż w pierwszej połowie kwietnia, jednak nadal bardzo drogo. Powód niesłabnące napięcia wokół cieśniny Ormus, czyli jednego z kluczowych szlaków dla tankowców. Jedni tracą, inni korzystają. Zdaniem prezesa Unimotu Adama Sikorskiego kryzys paliwowy to impuls dla aut elektrycznych. Myślę, że samochody elektryczne są takim największym wygranym tej całej sytuacji. Ja to powtarzam jako prezes firmy paliwowej i naftowej. Obecne ceny energii elektrycznej i dostępność energii elektrycznej pokazuje, że to co wydawało się, że nie ma uzasadnienia ekonomicznego, wymagało dopłat, dopłat do samochodów, dzisiaj użytkownicy elektryków wygrywają w jakiś tam sposób. Czy tak będzie długoterminowo, to też zależy jaki będzie rozwój dalszej sytuacji. Przypominam, że energię elektryczną też trzeba Tworzyć. Póki co na potężnym parkingu przed Europejskim Centrum Kongresowym w Katowicach dominują auta spalinowe. W Polsce za sprawą rządowego mechanizmu CPN nie odczuwamy tak mocno drożyzny na światowym rynku ropy. Dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. Górna granica cen dla 98 wyznaczona została na 6,62. Z kolei kierowcy aut z napędem diesla zapłacą maksymalnie 6,79. To oznacza, że jest nieco drożej niż wczoraj. W przypadku benzyny mówimy o wzroście o 6 groszy, a oleju napędowego o 8. Przypomnijmy, Maksymalne ceny benzyny określa minister energii w obwieszczeniu, które trafia do Monitora Polskiego. W marcu Polacy nie oszczędzali w sklepach, a łączna wartość wszystkich koszyków zakupowych przerosła oczekiwania ekonomistów. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych osiągnęła według GUS 8,7% licząc rok do roku. Tymczasem większość ekonomistów spodziewała się odczytu niższego o mniej więcej 2 punkty procentowe. Eksperci mówią wprost. Zadziałał efekt przedświątecznych zakupów oraz pogoda, która zachęcała do porządków w garderobie i wymiany odzieży na wiosenną, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Oczekiwania były wysokie, dlatego że marzec jest w tym roku specyficznym miesiącem, czy był specyficznym miesiącem tuż przed świętami wielkanocnymi, które przypadały na początek kwietnia, a więc było wiadomo, że te zakupy będą wzmożone. Natomiast rzeczywiście opublikowane przez Główny Rząd Statystyczny dane przekroczyły prognozy. Ta dynamika na poziomie 8,7% jest najwyższa w zasadzie od lutego 2022 roku, a więc wyniki są bardzo dobre. No jestem bardzo ciekawy jaki odczyt zobaczymy w kwietniu, ale na te dane musimy poczekać mniej więcej miesiąc. W minionym tygodniu głośno było także o poważnych problemach osób, które zainwestowały w kryptowaluty za pośrednictwem giełdy Zonda Krypto. Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiły się filmy, których autorzy oferują pomoc w odzyskaniu środków. W wielu przypadkach to próba oszustwa. Ta ostrzega Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i apeluje o ostrożne podchodzenie do takich treści. CBZC przypomina, że osoby poszkodowane przez giełdę Zonda Krypto powinny w pierwszej kolejności skierować swoje kroki na policję lub do prokuratury, a także skompletować niezbędne dowody, na przykład wydruki przelewów. Z kolei rząd zapowiada nowy projekt ustawy o kryptowalutach. Dwie ostatnie próby uregulowania tego rynku skończyły się na prezydenckich wetach. I jeszcze informacja, która mocno zdominuje nasz program w Katowicach, gdzie właśnie jesteśmy, trwa 18. Europejski Kongres Gospodarczy. 15 tysięcy gości i liczne spotkania polityków, przedsiębiorców, naukowców, samorządowców oraz nas, dziennikarzy. Mówimy w końcu o jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Posłuchajmy, co w dniu otwarcia EKG mówił były premier profesor Jerzy Buzek. W tej w ta wspaniałej sali odbyło się pierwsze spotkanie Lecha Wałęsy ze Śląskiem w 1980 roku. Jak przyjrzymy się temu, co się dokonało w naszym kraju w ciągu tych kilkudziesięciu lat, to możemy być dumni. Ale w pewnym sensie nasz świat się skończył. To może brzmi bardzo groźnie, ale musimy z tego wyciągnąć wnioski. Koniec niezwykłej dywidendy pokoju. A dziś mamy okazję uczestniczyć w trzecim i ostatnim dniu forum. Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz słynny katowicki Spodek wypełniają się powoli gośćmi. Niebawem zaczyna się, zaczynają się kolejne panele i pierwsze podsumowania tegorocznego EKG. A w naszym wyjazdowym studiu programu Trzeciego Polskiego Radia witam bardzo serdecznie naszych gości, a są nimi pan Arkadiusz Pączka, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz pan Przemysław Mikus, prezes Stowarzyszenia Firmy Sektora IT Soda. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pierwszy temat geopolityka i jej wpływ na gospodarkę. O tym głośno mówi się tutaj na forum i faktycznie wiele paneli było poświęconych właśnie tym zagadnieniom. Zacznijmy, panie Arkadiuszu, od ropy naftowej, która... No, której ceny prowadzą do globalnej inflacji. Wiele osób na to zwraca uwagę, że jednak czarne złoto może sporo ważyć i być sporym obciążeniem dla rozwoju gospodarczego wielu państw świata. Rzeczywiście ten temat chyba w dużej mierze zdominował tutaj niektóre panele i w ogóle taki chyba cały wydźwięk kongresu, bo temat geopolityki, temat związany z cenami ropy, temat dotyczący cen energii, w ogóle wyzwań z tym związanych, no w moim przekonaniu jest jednym, z kluczowych, które padną pewnie w podsumowaniu tegorocznej edycji Kongresu Gospodarczego w Katowicach. No, cała sytuacja jest dalej niepewna. No to te, te czynniki, które wpływają na tą cenę ropy, to my wszyscy je analizujemy, ale chodzi bardziej o stabilność, a tej stabilności nie ma. I jeżeli można tutaj podsumować krótko wpływ cen ropy na gospodarkę, no to jednak ona jest bardzo niepewna i myślę, że tu przedsiębiorcy w dużej mierze z niepokojem patrzą na rozwój sytuacji, bo nie widzimy w prognozach czegoś, co się nazywa uspokojeniem i zakończeniem całego sporu ciśnienia Ormus i myślę, że to jest z, jeden z tych elementów i czynników, które nadal będą w jakimś stopniu destabilizowały e, tą tak zwaną pewność, ale też pewność związaną z inwestycjami, bo też myślę, że część, e, część, część biznesu będzie mocno wstrzymywała pewne decyzje w tym roku, e, na które mają wpływ te czynniki geopolityczne. polityczne. Ale pan jako ekspert gospodarczy z pewnością nieraz używał tej przenośni i historii o czarnych łabędziach, które co jakiś czas napływają. E, jeden z profesorów dokładnie pan profesor Paweł Wojciechowski powiedział wczoraj, że no, z tym czarnym łabędziem to nie jest tak do końca, że dzisiaj powinniśmy mówić bardziej o polikryzysach i takim szoku podażowym, który już jest widoczny. Tak, no to takie określenie, które gdzieś tam teraz mocniej funkcjonuje, e, polikryzys, czyli e, taki można powiedzieć element związany z szeregiem różnych czynników, e, które wpływają, mają jakąś wartość w tak zwanym globalnym kryzysie, od klimatycznych, wojennych, e, gospodarczych. E, ja myślę, że znaczy, problematyczną kwestią jest y, mm, brak pewności, której nie widzimy w rozwiązaniu tego konfliktu. E, myślę, że to też niektórzy wskazują, że to jest jak, jak, jak szansa też dla Europy na pewne rozwiązania, pewien dynamizm w działaniach. Uzależnienie. Nie, uzależnienie się od, od pewnych dostaw. Natomiast no, o, o tym była też dyskusja w pierwszym dniu kongresu w Katowicach. O tym też wskazywał premier Buzek jako e, szansie dla Europy e, patrząc na sytuację geopolityczną, na różne nowe scenariusze, na nowe technologie, które być może będą tym czynnikiem, który e, jeszcze w większym stopniu zdynamizuje e, europejską gospodarkę, abyśmy mogli się szybciej e, i w większej stabilności rozwijać jako europejskie firmy. Wojna na Bliskim Wschodzie uderza nie tylko w przemysł. Spore problemy mają także usługodawcy i jak się okazuje również twórcy oprogramowania. Mowa chociażby o ostrzelanych serwerach. To pytanie kieruję do pana Przemysława Mikusa. Jak to wyglądało w ostatnich tygodniach? Jaki był to problem? Jasne, tutaj przed chwilą nasz pan Arkadiusz ekspert opowiadał o, tym, o tej niepewności. To jest obecnie jeden z ważniejszych czynników, który na przedsiębiorstwa i na rynki ma olbrzymi wpływ. I teraz tak jak. Iran aktualnie walczy w teorii ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, atakując ościenne kraje zlokalizowane w Zatoce Perskiej i atakując serwerownie na przykład, czyli to cyfrowe złoto, tak? Niekoniecznie atak idzie w kierunku takiej, te, tych roponośnych pól i tak dalej, które oczywiście też były w pewnym sensie ta infrastruktura atakowana, czyli to ma wpływ na nasze ceny paliw, na to, co się dzieje z energią i itd. itd. Ale jednocześnie, jeżeli infrastruktura krytyczna w pewnym sensie, się, jakimi są serwerownie, czyli takie, które przetwarzają dane, um, ma wpływ później na to, czy usługi, które my jako zwykli ludzie, czy przedsiębiorstwa, z których korzystamy, czy one są dostępne, czy to działa odpowiednio szybko. W związku z tym ten wpływ geopolityki na branżę IT, czy szerzej na nas wszystkich, no, niestety się dzieje na wielu polach i ten aspekt niepewności bardzo rośnie. I były takie przypadki faktycznie, że potężne serwerownie dużych firm, głównie amerykańskich, zostały zniszczone na Bliskim Skocie. No, Iran oczywiście dostaje dane satelitarne, oficjalnie nie wiemy od kogo, natomiast dzięki temu jest w stanie atakować na przykład siedziby amerykańskich serwerowni, tam gdzie są przetwarzane dane, a teraz jeżeli cały ten region Bliskiego Wschodu bardzo szybko się rozwija, dynamicznie na różnych polach przemysłu, to za tym musi podążać informatyka, żeby te dane przetwarzać i tak dalej, więc tam się lokalizuje te centra przetwarzania danych i jak się je zaatakuje. Problemy mam odczuwalne na całym świecie. Panie Arkadiuszu, ja tak zerkam na osoby, które też przechodzą tutaj, zerkają w telefony i to niekoniecznie są media społecznościowe, ale też widzę o tej porze m, wielu gości sprawdza, jak e, rozpoczął się dzień na warszawskiej giełdzie między innymi. No i zaczął się nie najlepiej, na czerwono. To już kolejny dzień. Właściwie ten tydzień skazany już chyba na straty. Tak, chyba Wikt. cały tydzień jest taki, tak. bo jesteśmy dzisiaj piątek, to myślę, że od początku tego tygodnia mieliśmy dosyć giełdy to się poliło na czerwono, tak więc i te największe firmy. E, widać, widać, jak mocno te skutki globalne też są mm -hmm. odczuwalne, mają wpływ na polską giełdę, bo czym innym jest oczywiście też e, spoglądamy na giełdę amerykańską i ona zawsze ma jakiś duży, e, duży wpływ też e, na europejskie notowania i europejskie giełdy, też w polską. No ale rzeczywiście mm, optymizmu na razie takiego dużego nie ma. A szkoda. I wydaje mi się, że niestety... E, to może się zdarzyć w przyszłym tygodniu, bo, bo, bo zakładam mm, tą niepewność, która dziś jednak funkcjonuje w przestrzeni, którą dzisiaj widzę, że wszyscy analitycy jednak przekładają też, analitycy, ale też e, e, sektor bankowy, sektor funduszy przekładają też na, na giełdy i myślę, że e, to jednak będzie e, dalej trend, który, który określił pan redaktor mianem na czerwono, mhm. który będzie występował w przyszłym tygodniu, tak więc no, musimy poczekać na pewien optymizm, który być może przyjdzie z innych i z innych obszarów, bądź, e, bądź usłyszymy o jakimś, e, o jakimś zakończeniu konfliktu. Faktycznie, nie wygląda to dobrze, chociaż te spadki są takie jeszcze symboliczne, 0,3%, ale jeżeli sumujemy wszystkie wyniki z całego tygodnia, no to faktycznie ten tydzień na pewno do udanych nie należał. Dobrze, jeszcze pytanie w tym dziale do pana Przemysława, bo jak wiemy, komputer nie działają na ropę, a produkty IT dostarczane są światłowodami, czyli poza fizycznym zniszczeniem, czy właściwie poza fizycznym zniszczeniem serwerowni są powody, dla których tak odporna branża jak software powinna obawiać się geopolitycznych wstrząsów? Obawiać to może duże słowo, natomiast geopolityczne wstrząsy mają na nas przełożenie. Łatwo powiedzieć o tym, że jeżeli mamy taką sytuację, jak na przykład obecnie na Bliskim Wschodzie, kiedy faktycznie zdarza się tak że te ceny paliw rosną, one wpływają na ceny transportu i to Natomiast to, czym my się zajmujemy w informatyce, to dostarczamy nasze usługi najczęściej cyfrowo, czyli produkt taki no, nie do końca wymierny. Trudno jest to zaatakować jakimś fizycznym dronem czy czymś takim, ale już serwerownie można trafić, tak? No i teraz, co to oznacza? Jeżeli atakowane są, czy jakieś infrastruktura taka zwykła, przemysłowa, która powoduje spadek gospodarczy jako tak to pojawia się mniej pieniędzy na inwestycje, a informatyka najczęściej to są właśnie inwestycje. I teraz, kiedy nasze firmy z Polski świetnie sobie radzące eksportowo na świecie, dostarczają również swoje cyfrowe produkty do krajów, czy do, do firm zlokalizowanych właśnie tam na Bliskim Wschodzie na przykład, mhm. to powoduje tak czy inaczej odczuwalne ruchy u nas. Być może to nie jest dla polskich firm główny rynek eksportowy, natomiast na pewno te fale też się, też się rozlewają, w no, związku w pewnym sensie dalej to czujemy. To teraz dla odmiany coś bardziej optymistycznego, czyli zaskakujące dane z polskiej gospodarki. W cieniu geopolitycznych zmartwień pojawiły się też dobre informacje pochodzące z polskiej gospodarki. One oczywiście nie przemalowały nam giełdy na zielono, ale warto nad nimi się pochylić. Mowa o sprzedaży detalicznej, czyli odczycie, na który wpływ ma każdy z nas. Ja, nasi goście, nasi drodzy słuchacze, każda złotówka wydana w sklepie za rogiem, w dyskoncie, w galerii handlowej, a także w internecie u polskich sprzedawców wpływa na wynik, który poznaliśmy wczoraj. Uwaga, w marcu wykręciliśmy wszyscy razem siłą naszych portfeli. Wzrost o 8,7% w cenach liczące rok do roku to wynik jakiego nie spodziewali się ekonomiści. Posłuchajmy co powiedział w naszym studiu w Katowicach dr Piotr Arak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Główny Ekonomista Welobanku. Ten koszyk naprawdę dobrze wygląda, to znaczy, że konsument może w ciągu tego roku nie zawodzić. Najbardziej się tego obawialiśmy, najbardziej się obawiały też tego sieci dystrybucyjne czy markety, czyli że konsument będzie się obawiał wzrostu inflacji. No i z tego powodu będzie wydawał mniej, będzie oszczędzał, a ewidentnie przynajmniej po tych danych marcowych tak nie jest. Panie Arkadiuszu, element zaskoczenia, czy to efekt kalendarza? Skąd takie niedoszacowanie u ekonomistów? Bo akurat sprzedaż detaliczna to zazwyczaj była świetnie skalibrowana w produkcji. Brak optymizmu, rzeczywiście, Pamiętaj. jednak mocno, jak to pan redaktor ujął, wykręciliśmy tą sprzedaż. Zauważę tylko, że to jest drugie, druga dana, która jest dosyć pozytywna po produkcji przemysłowej, bo też mieliśmy odczyt produkcji przemysłowej wyższy od oczekiwań. To samo się dzieje z sprzedażą detaliczną. Już nie chcę się odnosić do szczegółów, bo rzeczywiście to jest ten miesiąc obudzenia się wiosny i szeregu czynników, ale też co mnie zaciekawiło właśnie sprzedaż rynku e-commerce bardzo mocno urosła, zarówno rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca. Tak więc widzimy pewien optymizm w decyzjach zakupowych naszych obywateli. Pomimo tych zawirowań, o których rozmawialiśmy, geopolitycznych e, zawirowań związanych być może też z e, polskim budżetem, z sytuacją tutaj Ukrainie, to jednak e, optymizm pojawił się bardzo mocny i widzimy po tej sprzedaży e, jak e, polscy konsumenci ruszyli do zakupów. Tam oczywiście są pewne składowe, które są wyższe niż reszta, jak farmaceutyki, odzież, leki, e, paliwa. Oczywiście to też ma, one dużo bardzo ważną w całym koszyku i ten wzrost paliw też powiązany jest bardzo ściśle z tym, co się dzieje globalnie. Natomiast no, to cieszy. E, pewnie w kolejnych miesiącach e, tak dużych, e, optymistycznych danych nie będziemy widzieć. Jeszcze Chciałem na to, to się zapytać. nakładają dane pewnie, które dzisiaj usłyszymy, dane o bezrobociu, mhm. które też e, e, mam nadzieję, że nie będą pesymistyczne, ale to też początek roku widzimy te wszystkie elementy związane in z infrastrukturą, z budownictwem. Być może to też napędzi w jakimś stopniu gospodarkę Dużo tu na EKG było właśnie o projektach infrastrukturalnych, o tych wszystkich środkach, które mają iść też o projektach infrastrukturalnych w centra danych, bo o tym też dyskutowano na niektórych panelach, a to też jest mam nadzieję jakiś taki moment, który pobudzi naszą gospodarkę, no bo nagle to jest, jak widzę po firmach, które dotychczas miały fokus na infrastrukturę kolejową, transportową, to dzisiaj te duże firmy mówią o budowie centrów danych właśnie i o budowie tutaj w Polsce, tak więc ciekawy element. Zabrzmiało bardzo optymistycznie. Panie Przemysławie, skoro już tutaj Pana mamy, a reprezentuje Pan, przypomnijmy, sektor IT, to jak to jest z tym optymizmem u Was? Bo ja pamiętam 2025 rok i pojawiały się takie nagłówki, które świadczyły o tym, że jest jakieś spowolnienie, że te nastroje się psują, a tutaj proszę bardzo, centra danych, inwestycje. I co szczęście, jak zawsze, te zawirowania takie polityczno-gospodarcze mhm. powodują dla jednych duże ryzyka, a dla drugich pojawiające się szanse, tak? I teraz jakby do tej pory, to o czym wspomniał nasz pan ekspert chwilkę wcześniej, do tej pory duże centra przetwarzania danych nie były lokowane raczej u nas w kraju, tylko gdzie indziej. Natomiast obserwując to, co się dzieje w geopolityce, warto jest być może też ze względu na suwerenność danych, mieć chociaż jakieś część e, tych centrów przetwarzania danych u siebie, wtedy na pewno nikt z oceanu czy z dowolnego miejsca na świecie nie wyłączy nam wtyczki przypadkowo albo nie spowoduje, że nie przekaże nam kodów i tak dalej. W związku z tym e, ten optymizm u nas w informatyce faktycznie odbił gdzieś na, na przełomie ostatniego roku, obserwujemy to też w naszym barometrze sodowym, kiedy robimy badania gdzieś wewnątrz naszych firm, że faktycznie ten wpływ sztucznej inteligencji czy tych przemian gospodarczych obecnie na świecie powoduje, że zmieniają się projekty i ten popyt na inwestycje, zwłaszcza te mądre inwestycje zaczyna rosnąć. A Na serwerach oprócz naszych danych, naszych zdjęć przechowywane są również kryptowaluty. To będzie kolejny temat już za chwilę. No właśnie, zamieszanie wokół giełdy kryptowalutowej Zonda krypto Rząd zapowiada kolejne podejście do ustawy, która ma uregulować ten rynek. Przypomnijmy, dwa poprzednie zakończyły swoją drogę w Pałacu Prezydenckim na Wecie. Dziś wszystkie znaki na niebie i ziemi oraz na kontach tysięcy Polaków pokazują, że przepisy są potrzebne. Panie Przemysławie, pan reprezentuje branżę IT. Ja jestem przekonany, że o technologiach kryptowalut, blockchain, mógłby pan mówić dużo, ale zapytam o tę warstwę prawną. Jak pan ocenia potrzebę uregulowania właśnie tej przestrzeni w przepisach prawnych. Jak każdy aspekt, takiego życia, z którym się spotykamy, tak w tym wypadku również kryptowaloty, one wymagają uregulowania, co tu dużo mówić, tak? Póki jest to taki segment nie do końca pewny, no to on może wtedy skutkować właśnie tak nieprzewidzianymi i bardzo nieprzyjemnymi sytuacjami, jak całe zamieszanie związane z giełdą kryptowalutową, z giełdą krypto, tak? Która niestety ma swoje polskie korzenie, mimo tego, że zaczęła jakby podatkowo rejestrować się w zupełnie innych miejscach to tak czy inaczej jest to segment, który wymaga mądrego oczywiście, nie nadregulacji, ale uregulowania po to, żeby portfele nasze czy naszych firm były mówiąc wprost, bezpieczne. Panie Arkadiuszu, ja wiem, że Pan przez wiele lat zajmował się sprawami legislacyjnymi. Jak Pan patrzy na konieczność regulacji w zakresie kryptowalut? teraz, w 2026 roku. Znaczy, praktyka pokazała, że jednak e, regulacja jest tu potrzebna, chociaż e, sam do siebie wewnętrznie się uśmiechnąłem, bo jako e, przedsiębiorcy zawsze mówimy, że jest za dużo nadregulacji, że trzeba deregulować gospodarkę. No o czym było tutaj mowa też na kongresie w Katowicach. Ale są wyjątki? Ale jednak są wyjątki, jednak myślę, że ustawa w tym zakresie jest bardzo potrzebna. Słyszymy, że jest projekt Polski 250, być może on zostanie przyjęty, bo prezydent chyba zapowiedział, że jest w stanie go podpisać. Ale myślę, że te prace muszą bardzo szybko e, ruszyć, bo jednak widzimy potrzebę uregulowania tego rynku właśnie w kontekście bezpieczeństwa. No bo to jednak e, musi być jakiś impuls, który spowoduje, że jednak e, nie dojdzie do takiej sytuacji, którą mamy dzisiaj w praktyce z jedną z firm. Mhm. Przełóżmy to na takie nasze doświadczenia ogólnoludzkie. Pewnie wszyscy słuchacze, jak i, i pan redaktor pamiętacie, jak jeszcze z 10 lat temu być może bardzo dynamicznie, bardzo szybko rozwijał się rynek dopalaczy. Ok, kryptowaluty to nie jest to samo, to jest zupełnie inna sytuacja, ale mądra regulacja może po prostu spowodować zabezpieczenie tak nas obywateli, jak i przedsiębiorstw. Także warto, ja podkreślam słowo mądra, tak? nie nadregulacja. Są cyfrowe pieniądze jest muzyka zapisana w cyfrowych plikach. No cóż, słuchanie jest bardziej bezpieczne od inwestowania, przynajmniej z zasady. To teraz chwila oddechu, wracamy po piosance. 41. Tu Katowice, bo właśnie z Katowic nadajemy magazyn Winien i Ma. Przypomnijmy, jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym właśnie w Katowicach. Nasi goście, pan Arkadiusz Pączka, eksperte Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz pan Przemysław Mikus, prezes Stowarzyszenia Firmy Sektora IT Soda. Kolejny temat to główne zagadnienia wymieniane na kongresie. Sporo mówi się tutaj o makrotrendach. Ja bardzo lubię takie pojęcia, bo to są pojęcia, które pasują właściwie do każdego tematu który tutaj się pojawia. I, I faktycznie makrotrendy, czyli takie bardzo ważne procesy, które wpływają na naszą gospodarkę. I tutaj jednogłośnie e, wielu ekonomistów stwierdziło, że e, szczególnym trendem wpływającym na to, co dzieje się w naszej ekonomii jest demografia. Panie Arkadiuszu, jak Pan ocenia, czy faktycznie płyniemy na takim kursie kolizyjnym na górę lodową, która m, nazywana jest przez niektórych demograficzną katastrofą? Padło to w sumie podczas pierwszego panelu. Widziałem też wypowiedź e... Prezes Ołowa, który mówił, że oprócz tych elementów związanych z cenami energii geopolitycznych, jednym z Takich kluczowych czynników jest właśnie e, demografia i myślę, że tutaj przed e, nie tylko sferą polityczną rządzącymi e, stworzenia pewnych e, płaszczyzn dla pobudzenia demografii, no to jest bardzo duże wyzwanie, jeżeli nie demografia, no to co, to musimy z, e, e, otworzyć się bardziej na migrację. No, to jest bardzo trudny temat, który ma szereg elementów. Pamiętajmy, że w przyszłym roku są wybory i każde słowa mówienia o, o, o migracji też mam wrażenie będą trudne do wypowiedzenia przez polityków. Tak więc nie widzę tu optymizmu w tym kontekście, ani też nie widzę po stronie aktualnie rządzących, aby w kierunku polityki demograficznej w ogóle wyznaczyć jakieś nowe, nowe, nowe, nowe cele i nowe m, e, e, e, usprawnienia w tym zakresie. Tak więc nadal pozostanie to wyzwaniem i trendem, myślę jednak, e, w tym kontekście, że nie, nie sądzę, abyśmy się w większym stopniu mogli otworzyć dzisiaj w tej sferze geopolitycznej na obszar migracji. Jak mocno może to skomplikować naszą gospodarkę i też uderzyć się w rozwój e, PKB? No to t, t, pamiętajmy, jak historycznie kształtowała się nasza, a, nasza gospodarka w tym zakresie. My trochę zawsze bazowaliśmy na tych kosztach, e, niskich kosztach pracy, podczas tych wszystkich inwestycji w Polsce, czy w centra danych, czy w centra usług, czy w centra a, w jakimś zakresie. No to był nasz duży, e, duży aset. E, też obszar związany z migracją obywateli Ukrainy też pozytywnie bardzo wpłynął na naszą gospodarkę. I tak wydaje mi się, że w tym kontekście ten czynnik demograficzny ma kolosalne znaczenie i jednak dużo przedsiębiorców, i to słyszymy dzisiaj na Europejskim Kongresie Gospodarczym, eee, przygotowuje pewien apel do, do polityków. Eee, spójrzmy na politykę demograficzną to jest duże ryzyko w kontekście naszego dalszego rozwoju. Nawet chyba też w obszarze, który tutaj pan prezes reprezentuje, no bo to jest e, też e, kluczowy czynnik w kontekście, można powiedzieć, tych wszystkich inwestycji planowanych w sferze e, IT, centra danych e, i, i, i, i, i, i tej nowej, nowej gospodarki cyfrowej. To zapytajmy u źródła, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. E, branża IT e, kuźnia talentów. No, jeszcze pamiętam, niedawno mówiliśmy o tym, że to jest świetny adres, jeżeli ktoś chce naprawdę szybko piąć się w strukturach. Teraz się trochę zmieniło, bo mówi się o tym zmierzchu juniorów, czyli że tych juniorów jest mniej. Bardziej są potrzebni ci doświadczeni programiści. Demografia w tym kontekście jest problemem dla was, czy nieco mniejszym już? w branży ukoło się takie powiedzenie, Eldorado się skończyło. Tak, był taki okres, kiedy faktycznie wystarczyło wejść do branży IT i momentalnie właściwie miałeś gwarantowany sukces, o ile miałeś dobrze opanowane podstawy matematyki, fizyki i tak dalej, byłeś w stanie faktycznie się rozwijać i dosłownie my jako branża wchłanialiśmy wszystkich studentów informatyki na bardzo szybkim poziomie rozwoju. W tej chwili faktycznie jest to już dużo trudniej, tak? To nie jest tak, że wystarczy, że masz opanowaną podstawową wiesz, fizykę i matematykę i możesz dojść do IT i tak dalej. W tej chwili ci młodzi ludzie muszą niestety oczekiwać od siebie nieco więcej, muszą sobie radzić z narzędziami opartymi o sztuczną inteligencję, muszą, muszą umieć ją wykorzystywać, muszą mieć pojęcie o tym, czym jest cyberbezpieczeństwo i td. Więc zrobiło się pod tym kątem trudniej, ale dalej jest to bardzo ciekawe miejsce. Trudniej mam na myśli, że to nie jest takie Eldorado, że wystarczy wiedzieć cokolwiek, żeby wystartować. I wywołał pan temat, który również pojawia się tutaj w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, czyli sztuczna inteligencja. Nawet Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa przyjechała tutaj ze swoim robotem i takim też pieskiem robotycznym. Bardzo ciekawe urządzenia. Tak no właśnie. w kontekście demografii zastąpienia ludzi tymi robotami. Nie, no to jest przerażające trochę, ale teraz pytanie, czy rzeczywiście ta technologia... Czekaj, poczekajcie, ale czy to na pewno jest przerażające? Mnie to przeraża. Ale zobacz, nasze społeczeństwa się starzeją mhm kto będzie za nas wykonywał prace, których my nie chcemy robić? Zawieszę to pytanie. Mhm. Tak? Inne kraje zachodnie, często te jeszcze 20-30 lat temu radziły sobie w ten sposób, że pamiętacie państwo, kiedy otwierały się granice Unii Europejskiej, jak dużo naszych krajan wyjechało na Wyspy Brytyjskie na przykład. Tak? W tej chwili a my być może poradzimy sobie z tym w ten sposób, że część tych prostych, powtarzalnych prac może będą w stanie wykonać roboty. Co myślicie o tym? Czyli kolejne pokolenie tego robocika, który tutaj sobie krąży po y, Międzynarodowym Centrum Kongresowym y, może podać mi szklankę wody na starość? Ja mam nadzieję, że będziemy mieli taką sytuację, że ludzie nadal będą potrzebni, ale ich praca będzie wspomagana przez różne robotyczne urządzenia. Tak obserwujemy automatyzację, tak obserwujemy to, w którym kierunku te zmiany związane ze sztuczną inteligencją posuwają. Tu się w pełni zgadzam rzeczywiście, ale z niech panowie też spojrzą jak się e, jakie trendy są w obszarze konfliktów wojennych kiedyś mówiliśmy o, o zupełnie innej armii dzisiaj armia to roboty, dzisiaj na froncie to są e, urządzenia dane, systemy, a mniej ludzi i to jest całkowite nowe, nowe, nowe, nowe trendy i to samo ja widzę, akurat miałem szansę być tam w Azji, jak dużo prostych prac w obszarze usług jest zastępowanych przez różne systemy, roboty różne nowe urządzenia, które myślę, że to jest z kwestia czasu zdominują naszą gospodarkę. Może dlatego na przykład udaje się dalej utrzymywać tak świetnie Ukrainie. Być może to nie jest jedyny czynnik, ale chłopcy z Ukrainy może nie muszą tak masowo ginąć w okopach, jeżeli za nich walczą drony, tak? Mhm. Myśmy o tym w ten sposób drony, roboty e, nie działają e, same z siebie, potrzebują energii i centra usług i centra e, cyfrowe i serwery o których mówiliśmy też potrzebują energii i to nie mało energii czy e, pana zdaniem ceny nie, energii będą w tym momencie takim bardzo ważnym wyznacznikiem i też e, takim kontrolerem rozwoju gospodarczego bo też tutaj pojawiły się takie wnioski, że jeżeli te ceny energii, jeżeli ten trend będzie zachowany, no to może to być poważny problem za lat 5 na przykład czy dziesięć. No tak, tak, tak. Rzeczywiście tutaj o cenach energii, w ogóle inwestycjach w energetykę, bo pamiętajmy, że no jednak e, dużo przed nami wyzwań. Jeżeli chcemy mówić o suwerenności technologicznej, chcemy przyciągać te inwestycje, chcemy wykorzystywać środki unijne w budowę e, fabrykę i centra danych, to jednak musimy inwestować w infrastrukturę. To jest poważny problem. Tu często padało o przyciąganiu pewnych inwestycji, ale jeżeli inwestor słyszy, że przyłączenie do sieci, polskich sieci energetycznych trwa 24 miesiące, a w innych krajach można to e, przeprowadzić bardziej szybko, w postaci 6-7 miesięcy, no to jednak to jest przesuwanie się inwestycji w inne rejony tego świata. Natomiast ceny energii jednak będą tym elementem, który będzie mocno determinował e, poziom rozwoju właśnie sektora, między innymi, o którym tutaj pan prezes wspomina, tak więc ja jestem gorącym zwolnikiem e, tego aby w większym stopniu przyspieszyć te inwestycje, tak jak kiedyś budowaliśmy autostrady przed euro i, i, i widzieliśmy później efekt tych, i widzimy nadal, efekt tych inwestycji infrastrukturalnych, tak myślę, że konieczne są e, przyspieszenie w kontekście inwestycji właśnie w centra danych, w, w tak zwaną suwerenność technologiczną. Bo dzisiaj sytuacja pokazuje, że to jest chyba jedyny kierunek, żebyśmy w jakim stopniu byli też bezpieczni, a przez te dane widzimy, jak one mają wpływ dzisiaj na konflikty wojenne, tak? No to jest klucz chyba do rozwoju. Dotykam obudowy mojego laptopa i tak się trochę nagrzała. Nie wiem, może coś z wentylatorem, ale to też pokazuje, jak bardzo prądożerne jest to urządzenie. A co dopiero z tymi serwerami, które myślą za nas, tworzą obrazki i jeszcze potrafią odpowiedzieć na każde pytanie? Na tym podstawowym poziomie te serwery robią obrazki, czy tam pomagają nam zabawne wierszyki układać, natomiast tak naprawdę przetwarzając olbrzymie ilości danych, dają nam informacje analityczne, dają nam wsparcie biznesowe, dostarczają bardzo dużą ilość danych i faktycznie to jest jednocześnie słabość, warto o tym też pamiętać, że czy przetwarzanie dużej ilości danych, czy rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, one są bardzo prądożerne. Według naszych szacunków obecnie serwery, które obliczają, czy korzystają, wspierają usługi związane ze sztuczną inteligencją, już na dzień dzisiejszy konsumują więcej prądu niż cała Irlandia już na tą chwilę. Cała Irlandia, która znana jest z serwerów. Dokładnie tak. W Irlandii centra przetwarzania danych, według szacunków nie tylko opartych o sztuczną inteligencję, ale całe centra przetwarzania danych, konsumują według danych oficjalnych około 20% zużycia energii w całej Irlandii. Także... Te dane, te informacje są olbrzymie. Na no, co dzień tego nie czujemy, ale tak jak pan redaktor wspomniał, pana laptop, generując, korzystając z energii, generuje dużo ciepła, tak w globalnym, w globalnym ujęciu to się dzieje na olbrzymią skalę obecnie. A jednak Irlandia, wydaje mi się, ona miała określoną strategię, jak przyciągnąć te inwestycje, i jednak to spowodowało ten sukces, tak? I... Świetnie sobie poradzili. Właśnie. Mhm. I... Tak, tak. Oni wie, wiecie, oni te 10-15 lat Dokładnie. przed nami, kiedy dołączyli do Unii, świetnie to czytali. Takiego kraju troszkę na peryferiach Europy stali się czempionem, który na szczęście my w Polsce poszliśmy nie dokładnie tą samą, ale podobną drogą. Arkadiusz Pączka, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz pan Przemysław Mikus, prezes Stowarzyszenia Firm Sektora IT Soda, byli moimi Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym wyjazdowym studiu bardzo. w Katowicach. Olga Szućko, Monika Suszek i Marek Klapa. Dziękujemy za wspólną godzinę, a ja serdecznie Państwa pozdrawiam z Katowic, gdzie przypomnijmy raz jeszcze dziś dobiega końca 18 Europejski Kongres Gospodarczy. Do usłyszenia.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 Piątek w Kauflandzie, nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Kart Ekstra. Piątek, pomarańcze 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, pomarańcze 2,99 za kg z Kaufland Kart Ekstra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.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 La, la, w Leroy, la majówka właśnie trwa! Chcesz, by sąsiedzi zielenieli z wrażenia? To przyjdź do Leroy, bo teraz mamy akcję 2 plus 1 na rośliny. W klubie kupujesz dwie rośliny, a trzecią najtańszą masz w prezencie. Wybierz trzy rośliny do domu i ogrodu, zapłać za dwie, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl Żegnamy reklamy.